Cały nasz dzisiejszy fragment pełen jest odniesień do osoby i dzieła naszego Pana Jezusa Chrystusa. Samuel głosił Boże Słowo, które doprowadziło Izraela do pokuty. Jezus jest żywym Słowem Bożym, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas aby w naszych sercach zrodziła się zbawcza wiara i tęsknota za Bogiem. Samuel zgromadził Izraela w mispie, aby tam czerpali wodę i wylewali ją przed Panem. Jezus w pewnym wielkim dniu święta głośno zawołał Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci którzy w Niego uwierzyli Samuel wstawiał się w modlitwie za Izraelem w ich utrapieniu Jezus Chrystus nasz doskonały arcykapłan nieustannie wstawia się za nami i to nie w jakimś ziemskim przybytku ale w samym niebie bezpośrednio przed obliczem świętego Boga Samuel wziął to jagnię, z sące i złożył je Bogu Jachwę na ofiarę całupanu w piątym rozdziale Księgi Objawienia Jezus jest przedstawiony jako zabity a jednak żyjący baranek stojący po środku między tronem a czterema postaciami pośród starców Ci zaś zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. W liście do hebrajczyków w dziewiątym rozdziale czytamy, że Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego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 Panie nasz Panie, dziękujemy, że możemy oglądać Twoją osobę i Twoje dzieło na kartach Pisma Świętego. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie Ty jesteś centralną postacią. Dziękujemy Tobie, że się nam objawiłeś i to jest życie wieczne. Abyśmy poznali jedynego Boga, Jezusa Chrystusa, który został posłany do tego na ziemię. Aby w nasze miejsce umrzeć, za nasze grzechy. Aby wziąć na siebie nasze winy, nasze nieprawości, naszą niegodziwość. I cierpieć i umrzeć, abyśmy my mogli mieć życie. Dziękujemy, Panie, że przyszedłeś, głosząc dobrą nowinę. Przyszedłeś do chorych, do tych, co się źle mają, do tych, którzy potrzebują lekarza. Widząc naszą chorobę, nie tylko naszych ciał, te przemijające słabości, ale tą najstraszniejszą chorobę naszej duszy, tą zarazę, która sprawia, że ludzie skazani są na śmierć, do śmierć wieczną. Wieczne oddzielenie od obecności Boga. Wieczną mękę. Wieczne zatracenie. Dziękujemy Panie, że w swojej łaskawości wziąłeś to wszystko na siebie. I chociaż nie pojmujemy, jak to możliwe, byś w nasze miejsce cierpiał i w nasze miejsce umarł. I dla naszego zbawienia zniósł to wszystko i z martwych stałeś Panie i wstąpiłeś do nieba i Twoja krew tam znajduje się w tym najświętszym przybytku w niebie. I dzisiaj przemawia ku naszemu usprawiedliwieniu. Dzisiaj przemawia ku naszemu oczyszczeniu i zbawieniu. Dzisiaj żaden z nas nie musi już dłużej żyć pod ciężarem grzechów i potępienia, ale możemy być wolni. Możemy, Panie, żyć z nadzieją. Możemy żyć z ufnością. Dziękujemy, Panie, że i nam pozostawiłeś tę widzialną pamiątkę Twojej, Twojej śmierci, Twojego cierpienia. Wiemy, że ten chleb i ten kielich wina same w sobie nie mają żadnej magicznej mocy. Ufamy Panie, że kiedy zgodnie z Twoim poleceniem łamiemy ten chleb na pamiątkę Twojego ciała wydanego za nas i błogosławimy ten kielich na pamiątkę Twojej świętej krwi przelanej na krzyżu Golgoty bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha udzielasz nam łaski udzielasz nam duchowego posilenia pozwalasz nam na nowo uświadomić sobie naszą jedność z Tobą naszą zależność od Ciebie naszą potrzebę Ciebie w naszym życiu. Naszą słabość i naszą niemoc i ogrom Twojej łaski i Twojego miłosierdzia. Dzięki Ci. Na Twoją pamiątkę, drogi Panie, łamiemy ten chleb Dziękujemy Ci, że byłeś gotów tak cierpieć w nasze miejsce. Dzięki Ci. W Twoim świętym imieniu błogosławimy ten kielich wina. Wielbiąc Ciebie, wywyższając i dziękując za moc Twojej świętej krwi, który, która dzisiaj odmywa z wszelkiego grzechu każdego, kto pokutuje. Każdego, kto się korzy. Kto uniża się, szukając Twojego zbawienia. Szukając Twojej łaski. Dotykaj naszych serc, kochany Panie. ciągę nas ku Tobie. Daj nam doświadczać Twojej realności, Twojej bliskości w naszym życiu. Pochciw i pokrzep nas, kiedy bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha na Twoją pamiątkę. Odnów naszą miłość do Ciebie. Odnów naszą gorliwość. Daj nam odwagę. Napełnij nasze serca śmiałą ufnością. Mieszkaj w nas, drogi Panie, i pomóż nam każdego dnia wiernie za Tobą kroczyć, wiernie Ci służyć, radośnie uwielbiać Ciebie i chwalić. Amen.